Witamy po dwóch tygodniach, jak zwykle to tygodnie gorące, antywirus po tej stronie i gospodarz, jak zwykle. Cóż się zdarzyło przez te dwa tygodnie? Ale całe mnóstwo wydarzeń, właściwie świat galopuje, jak żeśmy powiedzieli sobie o tym 15 sierpnia. Tak sprawy gruchnęły, wszystkie zwrotnice się poprzestawiały i szereg wydarzeń pogalopował.

A to ciekawe jest w ogóle, bo ja generalnie to bardzo opornie przyjmowałem teorię tą cykliczną bardzo długo, bo wydawało mi się to jakaś hochsztaplerka straszna. Ale ona ma solidne fundamenty historyczne. Te wszystkie teorie cykliczne, no niestety pasują do natury, bo natura właśnie tak działa.

Więc no nic dziwnego, że zjawiska polityczne, psychopolityczne, socjalne, no i rynkowe, no, no muszą mieć komponent cykliczny, no bo natura po prostu tak funkcjonuje. Więc no powoli zaczynam się, że tak powiem, przestawiać z tego hiperrynkowego nastawienia trendowego na, na, na tory cykliki i czasami no, dziwne z tego wychodzą

konstrukty myślowe, ale tu akurat 15 to widziałem na, tam, na różnych tam wykresach i tam w różnych perspektywach, że tu coś będzie, nie? Że 15 sierpnia to jest tak mniej więcej od, od, od marca, od, już na pewno od maja był wyraźnie zaznaczony, że coś tam się będzie działo. Ja nie wiedziałem co konkretnie, no bo nie jestem prorokiem, ale, ale że coś tam się poprzestawia i to istotnie się wydarzyło. Także dla mnie też poważna jest

informacja i nauka, że no, to, nie jest, to nie jest zły kierunek, nie jest błędny i absolutnie autorski bo ja nie wziąłem tu informacji od nikogo ja sam to znalazłem że nikt mi nie powiedział, słuchaj 15 będą się działy jakieś dziwne rzeczy ale data była taka właśnie charakterystyczna dzisiaj Prison Planet i co my tu mamy na głównym artykule zegar słoneczny i konflikty

oraz y, całe zestawienie tablica trendów długoterminowych od mm -hmm. wojen, biznesów, geopolityki, y, kursów złota i tak, dalej, i tak dalej, epidemii i y, zamieszek rewolucji. Także y, jest coś na rzeczy, że te cykle słoneczne, tego wzmożonego y, promieniowania y, dziur na słońcu i tak dalej, takich różnych astronomicznych zjawisk ma przekładkę na poziom

E, e, że tak powiem aktywności ludzkiej, a także e, aktywności całych narodów. Chociaż można by się zastanowić, czy przypadkiem te naturalne cykle przyrodnicze nie są w sprytny sposób wykorzystywane jak zaćmienie słońca w Egipcie. To no są, przecież to jest już technika starożytna sprzed tysięcy lat, więc tutaj absolutnie

to, to nie sposób temu zaprzeczyć. No, sam Aleksander Głowacki o tym pisał, przecież nie dla żartu. To istotnie było w Egipcie już starożytnym wykorzystywane ta wiedza astronomiczna, więc...

W sposób całkiem praktyczny, taki no, rynkowo-polityczny, więc no, no, naprawdę nie powinno dziwić, że jest to w sposób jeszcze bardziej wyrafinowany, stosowany dzisiaj y, przez różnych macherów politycznych i innych tam projektantów przyszłości. No bo po prostu tak jest. No to przyroda się zrządzi swoimi prawami i oni tę przyrodę zaprzęgają do swoich celów, więc...

No, gdyby było inaczej, wtedy byłbym zadziwiony. No bo to by znaczyło, że rządzą nami debile. To, to, na pozór tak wygląda, ale, no ale za tymi marionetkami stoi ktoś poważniejszy. Jak, jak zwykle y, mówią ludzie zorientowani, prawdziwa władza stoi za tronem.

No, zgadza się, jest ukryta, no, przecież nie będzie się afiszowała ze swoimi planami i osiągnięciami, bo po co się z tłumem bić, prawda? Te rzeczy się rozgrywają po cichu i w bardzo dyskretnych okolicznościach. Przyjrzyjmy się, co się stało przez ostatnie dwa tygodnie przez pryzmat Bliskiego Wschodu, bo tak się okazuje, że pewne bardzo ważne rzeczy są tam widoczne i one

korespondują z drugą stroną tej ośki, którą z jednej strony jest Izraela, a z drugiej strony są Chiny. Po drodze jest jeszcze Afganistan, Iran, e, i e, unosi się amerykański duch.

Afganistan na pewno promieniuje na tzw. Bliski Wschód przez sąsiedztwo bliskie z Iranem, no bezpośrednie, i Pakistanem. To są dwie dwa państwa, które są w to zamieszane i są w tym zainteresowane, biorą w tym udział, więc promieniowanie Afganistanu przez te dwa kraje, co najmniej, już nie mówię o centralnej Azji, która jest

no, między nimi przez Putina także w to zaprzęgnięta, to jakby tak wątek poboczny, ale te dwa główne kraje Pakistan i Iran w tym uczestniczą. Tu ciekawa uwaga na gorąco, co w tym maglu ucieczki z Kabulu z lotniska i te, te organizowania na prędce różnych tam zespołów ratowniczych się wydarzyło. Otóż przed

wizytą przygotowywaną bardzo skrupulatnie nowego premiera izraelskiego w Waszyngtonie. Departament stanu oficjalnie, bo tam były liczne zapytania i tam indagacje Tel Awiwu, co tam się dzieje w Afganistanie, jakie tam są nowe plany wobec Iranu i z tym pojawiło się hasło ISIS wtedy po raz pierwszy w tej całej sytuacji, co tam będzie robione. I wtedy Departament stanu odpowiedział oficjalnie.

Izraelowi, że no przecież ta nowa sytuacja w Afganistanie, generalnie wyjście Stanów z Afganistanu jest dla Izraela pozytywne, wyraźnie pozytywne. No i to sama depesza i sam komentarz dosyć zagadkowy, no bo co to by znaczyło, że co, że Amerykanie robią bałagan

w, w, na podbrzuszu Chin i Azji Centralnej i, i, i to by uwalniało ręce Izraelowi. No, ciekawe, ciekawe przypuszczenie, prawda? No właśnie w to mówię w kontekście tego ISIS, które w tym momencie się po raz pierwszy pojawiło, jeszcze nie było w mediach.

Ale jako ten, ten zamachowiec z, tym, z tymi wybuchami, które były sprzed dwóch dni, pamiętamy w piątek wielka afera i tam kilkunastu Amerykanów zginęło, wtedy po raz pierwszy się pojawiło hasło ISIS on.

E, ten nowy odłam, nie wiadomo skąd zaimportowany, tak, i tam już działa i tam, i się przyzna. Prawie bo... jak z Meksyku, prawie jak z Meksyku. Prawda, czyli że już działają, już tam to nie jest, tam, to, broń Boże, to nie są talibowie, bo z nimi jesteśmy umówieni, ale to jacyś dzicy przyjechali z Iraku, tak, i działają tu, wysadzają i tak, no.

Ale wcześniej, było kilka dni, to hasło ISIS się pojawiło, że istnieje poważne zagrożenie i on to jest rozważane, czy przypadkiem ci islamiści bliskowschodni nie wykorzystają tej powstającej pustki i się tam nie pojawią. No kurde, prorocy wszystko widzieli dalekosiężnym, orlim wzrokiem, że zaraz będą zamachy w Afganistanie. No i to mi tak, no powiem szczerze, że to po prostu...

Ze zdumieniem na to spojrzałem, no zobacz, jacycy, jacy analitycy potężni tam pracują, że oni widzą tę przyszłość, tylko dlaczego widząc tę przyszłość odpowiednio nie zadziałali wcześniej. To dobre pytanie, prawda? No bardzo dobre. W ogóle w tej całej sytuacji widać, że rozpędziły się procesy, można by rzec, dziwne zupełnie i nieprzewidywalne,

i one tak yy, przebiegają jednocześnie i wielotorowo yy, przy jeszcze takiej dyplomatycznej biegunce, bo ilość podróży służbowych różnych, chociaż są pod tytułem na przykład Podróż Przedemerytalna Makreli. <śmiech> bardzo ciekawy tytuł, naprawdę. Yy, to był artykuł z 20 sierpnia w Timesie yy, Izraelskim. Ciekawa to jest historia w ogóle, dlatego że

Około 15 lipca wyciekło z, z właśnie z niemieckich urzędów, ale poprzez tak się składa media izraelskie, z czego Makrela była bardzo niezadowolona, że to wyszło na jaw, że odwiedzi nowego premiera u niego w domu i ta wizyta miała się odbyć właśnie w zeszłym tygodniu, w piątek.

Dwa dni wcześniej została nagle odwołana, wtedy kiedy Bennett już był, że tak powiem, w poczekalni dziwnym trafem, pod tytułem, że Makrela musi dopilnować ewakuacji niemieckich wojsk z Afganistanu. A niemieckie media w tym samym czasie podały, że ewakuacja jest już zakończona. Tak I jest, czwartek.

W czwartek została tak, zakończona. Czwartek. Podali, do że, że oni nawet podali, że była zakończona we wtorek, czyli jakby tam jakieś ostatnie porządki były robione, ale formalnie obecność kanclerz Niemiec nie była konieczna w tej sytuacji, bo jeżeli skończyli, to skończyli. tak? Natomiast się okazuje, że wizyta została w trybie nagłym odwołana, o czym znowu Times poinformował, że

premier Izraela dowiedział się o tym w poczekalni, co było dla niego dosyć dużym zaskoczeniem, jak zmieścić te wszystkie wydarzenia i jeszcze wrócić, okazuje się, że jego zmartwienia były niepotrzebne, ponieważ został odstawiony najpierw o parę godzin, a później o cały kolejny dzień. Także do audiencji nie doszło w planowanym trybie.

I co ciekawe, wprowadziło to w bardzo wielkie zakłopotanie delegację izraelską, ponieważ początek imprezy był bardzo obiecujący. Tutaj był szereg spotkań i bardzo przyjacielskie były tutaj gesty wykonane w obie strony. Ale nagle wszystko się zepsuło.

No właśnie pytanie jest takie, co popchnęło Merkel do dania psztyczka nowemu premierowi egzotycznego państwa na Bliskim Wschodzie? Co się tam wydarzyło? Co ją nią kierowało? Ja, ja powiem, co, co ja przypuszczam, jak to widzę z daleka. Mi się wydaje, że Bennett po prostu został oceniony pragmatycznie, bo Niemcy tak działają

jako zawodnik zbyt niskiej klasy, żeby od razu włączać wszystkie dzwony i się nim za bardzo przejmować. Po prostu są inne bieżące problemy, dużo ważniejsze. Niekoniecznie to jest ewakuacja z Afganistanu, ale szkoda z nim debatować na tematy, które i tak zostały załatwione albo zaraz będą załatwione w Waszyngtonie. Po prostu szkoda na to czasu.

I tak mi się wydaje, że to o to chodziło, że typowa pragmatyka zarządzania terminarzem. To nie chodziło o to, żeby mu utrzeć nosa, ani pokazać jacy my jesteśmy wielcy, tylko po prostu no kierowniczka Unii Europejskiej stwierdziła, że no, ma inne rzeczy na...

Na agendzie i w terminarzu, żeby tam latać i uzgadniać, ile samolotów ewentualnie Bundeswera będzie musiała podstawić na pustyni tam blisko wschodniej do, do wojny z Ira, która jest planowana przez, przez, ze wszystkimi fajerwerkami w Tel Awiwie od, od co najmniej dwóch miesięcy. Kiedy

główny szef NATO powiedział znaczy tyle jeszcze powiedział ale wiadomo było, że to powie no że nie za bardzo jest zainteresowany udziałem w tej imprezie bo są inne ważne tematy na świecie no i Makrela po prostu ze, ze swoich źródeł wywiadowczych o tym się dowiedziała wyprzedzająco i odpowiednio zareagowała I ja oczywiście nie jestem w stanie tego wykazać na podstawie źródeł oficjalnych i nieoficjalnych tylko tak wynika mi z całego obrazu

no ale jest taka sprawa, że fakty potwierdziły to nie dalej jak dwa dni później. Także yy, obraz jest moim zdaniem prawidłowy i spójny w tej całej polityce. Po prostu pewne rzeczy rozgrywają się na wyższych szczeblach. Dlatego, że nastąpiła radykalna zmiana między pozycją nowego premiera a Benjaminem, który 12 lat ugruntowywał swoją pozycję i miał ją bardzo wysoko,

szczególnie w Stanach. Także tutaj wychodzi na to, że następuje testowanie nowego gabinetu. Ten gabinet jest świeżo co ukształtowany. Jak pamiętamy, te wybory odbyły się z przewagą jednego głosu bodajże, na pewno nie dwóch czy trzech. To był taki głos yy, tej posłanki dowiezionej, że tak powiem, z chorobowego na

na to posiedzenie. No to była cudowna przemiana tak. i zwycięstwo, bo Benjamin do samego końca był pewien, że się utrzyma, a tu się okazuje, że cuda się zdarzają. I osiem partii postanowiło stworzyć koalicję, No, notabene jest to bardzo kolorowy twór, jeżeli chodzi o charakter tych ugrupowań. Ale jeszcze wróćmy do, do tematu niemieckiego na moment, dlatego, że

Wizyta Merkel to była druga istotna wizyta, dlatego że prezydent Niemiec Steinmeier był w Izraelu pod koniec czerwca. Ta tak. wizyta zakończyła się deklaracją, że Berlin zobowiązał się do zachowania państwa żydowskiego w pokucie za Holokaust. Takiego użyto sformułowania Ale... Także to jest dosyć taka troskliwa postawa Niemiec,

ale to było wielce uroczyste, to była oprawa wręcz historyczna, bo tam padły takie hasła...

No, bogojczyźniane, bo Niemcy w pokucie za Holokaust są zobowiązani moralnie do wieczystego pokutowania i bronienia państwa Izraeli właśnie z tego powodu, że uczynili mu poprzez Hitlera ogromne straty moralne, materialne i ludzkie i nie są w stanie tego grzechu odpokutować, czyli będą teraz wiecznie na kolanach klęczeć i najwyższym priorytetem, bo to przecież takie słowa padły, polityki zagranicznej Bundesrepublik

jest co? Ochrona państwa Izrael. Dokładnie ujęto to w słowa takie, że bezpieczeństwo narodowe Izraela jest kluczowym, priorytetowym elementem niemieckiej polityki zagranicznej. No co właśnie. Się... Czyli stoi na Priorytet. najwyższym poziomie, że, że to nawet bezpieczeństwo własne... Nie, nie, nie jest tak ważne. Tak. Nie jest tak ważne, jak obrona państwa na Bliskim Wschodzie.

To, to, to są dosyć ciekawe rzeczy, a potem nagle takie ostudzenie, więc coś się musiało wydarzyć, prawda, za kulisowego, że nagle y, wszystko zastygło w bezruchu, dopóki nie będzie komunikatu po wizycie Beneta Uwidena. To niekoniecznie, a nawet bardzo prawdopodobne, że tego nie oznacza jakiejś animozji między Berlinem a Tel Awiwem. Raczej

to, to, to nie jest zaprzeczenie stanowiska prezydenta Niemiec wygłoszonego całkiem oficjalnie i z rozmysłem, bo, bo tam tych słów się nie zaciera. One są w, w archiwach i są zanotowane, więc to nie jest tak, że Niemcy nagle dokonały zwrotu. Coś się stało istotnego, które, co zmieniło koniunkturę, no i trzeba było po prostu pozmieniać terminarze, ale generalne,

działania strategiczne ciągle postępują po tych samych liniach, to znaczy Niemcy są zob zobligowane do udzielenia natychmiastowej pomocy na każde wezwanie w każdym wymiarze militarnym i finansowym i materialnym, prawda, yy, państwa, które ewentualnie będzie zagrożone wojną yy, z, no, z Iranem, którą sami planują i, i, i tak jakby się do niej przygotowują niebawem, więc no

te, te, te gesty techniczne, że ktoś tam nie poleciał, czy poleciał w tym albo innym terminie, w tym planie dużym nic nie zmieniają. No nic nie zmieniają i, i, i biegnijmy dalej w tym wycieczkowym tonie. Premier Izraela jechał do Ameryki w bardzo pozytywnym nastawieniu

wiele sobie obiecywał po tym spotkaniu i mm, ujmował to w ten sposób, że uzgodnienia między ob oboma gabinetami zakończyły proces formowania polityki dotyczącej kwestii irańskiej i podkreślając we wszystkich wymiarach. Wiemy i mamy plan, jak sobie z tym wszystkim poradzić i utrzymać bezpieczeństwo Izraela. Także yy, wiele było sobie tutaj yy, obiecywane z, ze strony yy Beneta i

jak to dalej się potoczyło? Zaczęły się pierwsze takie psztyczki, mm, bym to powiedział. Mianowicie Bennett y, uzyskał taką malutką reprymendę, skąd się biorą chińskie firmy w Izraelu. Dlaczego one realizują kontrakty tak poważne y, w dziedzinie IT, w dziedzinie elektroniki różnego y, typu,

Także z dostępem do infrastruktury, więc tu już tak się zrobiło nie delikatnie. Eee, to dokładnie wyraził się szef CIA o obawach USA o chińskie wpływy w Izraelu. Hmm, to było takie y, troszkę zaskakujące, nic gruszki, nic z, nie z pietuszki, ale bezpośrednio przed wycieczką

to strona izraelska uspokajała oczywiście, że to, to są przetargi publiczne, każdy mógł wystartować, Amerykanów tam nie było, chociaż mogli być, także to taka wymiana jakby uszczypliwości handlowych, no ale nic, na razie to tak, tak wygasło ten. i co, co dalej, co dalej. Później pojawiły się komentarze,

Izraelu po opuszczeniu y, przez Stany Zjednoczone y, Afganistanu. I te y, komentarze były dosyć takie y, rozżalone. To nie jest Saigon, jest o wiele gorzej, dlatego że w Sajgonie takie były komentarze. Dlatego, że w Sajgonie nie było mediów społecznościowych, czyli po prostu chodzi o to, że y, ten wizerunek amerykański y, w oczach Izraela zrobił się taki słaby trochę, słabowity

do komentarza dorzucano takie uwagi, że świat, szczególnie arabski, wyciąga z tego wnioski na temat amerykańskiej marki, która jakby troszkę utraciła na wizerunku. Wiele krajów patrzy na, na tą ewakuację i zaczynają rozważać, czy nie zmienić przypadkiem stron.

To było, to było dosyć mocno zaakcentowane, że y, Izrael jest troszkę rozżalony takim y, rozwojem wydarzeń, że jego pozycja może y, troszkę utracić ze względu na to, że y, niektórzy z państw niezbyt przychylnych postanowią zmienić stronę. Przykładowo, y, podano tutaj Egipt, który

nawiązał kontakty teraz z Rosją, budowana jest tam elektrownia atomowa i jeszcze kilka drobniejszych krajów które jak widać w Zatoce mogą dojść do wniosku, że nie można nikomu ufać poza sobą także to był kolejny etap

Egipt nie po raz pierwszy się blisko kontaktuje z Moskwą i z nią współpracuje, bo to robi od, od niepamiętnych czasów. No Po prostu są fale przypływu i odpływu, ale te kontakty nigdy nie zostały zablokowane. Więc ta

przyjaźń, szóstka przyjaźń, animozja i znowu przyjaźń współpraca, także no to to Rosja ma tam do, do dobre kontakty i koneksje i jest uważana tradycyjnie jako taki jako typowa przeciwwaga do do, do, do, do zaognionej sytuacji odskocznia, no i tutaj Syria to znakomicie przyspieszyła i

i skatalizowała te procesy, no bo Rosjanieś się tam się pojawili już na stałe. Więc są w sąsiedztwie i no, wypadałoby się z nimi także liczyć, skoro tam są i, i działają. Więc to Egipt robi, więc no, trudno się temu dziwić, nie? że, że, że korzystając z takiej przeciwwagi. No, przecież podobnie działa na, na, na wielu frontach.

Sultan Erdogan, tak go nazywam, sułtanem, bo on odbudowuje ten turecki wielki sułtanat ottomański na przecięciu Azji Mniejszej i Bliskiego Wschodu i

no i robi to często posiłkując się tym, tą dźwignią moskiewską, ale jednak przyjacielem Moskwy nigdy nie był takim bliskim politycznym i militarnym, bo jest przecież starym rywalem na Morzu Czarnym, prawda? Więc no, polityka ma takie wymiary dziwne, koniunkturalne, gdzie no dla zrównoważenia przewagi

dalszego wroga albo rywala można się taktycznie zbliżyć ze swoim bliższym wrogiem, prawda? No bo po prostu tak jest, bo ten bliższy wróg jest mniejszy od tego rywala dalekiego, więc nie, nie, nie grozi to natychmiastowym zawałem i można jego wpływy kontrolować. No to na tej właśnie zasadzie Egipt się czasami zażyle kontaktuje handlowo z Moskwą i podobnie Turcja robi to

ze swoim poważnym rywalem na, czar na Morzu Czarnym.

W sferze handlowej i także wojskowej z Rosjanami. No i to, to taki walc jest wielokierunkowy. Tu wiele melodii jest granych jednocześnie. To nie można patrzeć jednowymiarowo na te zabawy, bo one są zawsze wielowymiarowe. I no i w tym, w tym całym Galimatiasie Rosja tradycyjnie jako państwo mocarstwowe z zasady co do konstrukcji.

Ma bardzo wyrafinowaną politykę zagraniczną i dyplomację i oni z definicji niejako są uczeni tego, tego, tej gry na wielu fortepianach i tego nam brakuje. Ja nie jestem tu admiratorem Putina, tylko mówię, że ich sztuka polityki zagranicznej i dyplomacji stoi na o wiele wyższym poziomie historycznie, praktycznie od gości rezydujących tymczasowo w Alei Szucha

no to mówię z, z wielką przykrością i, no i z, z taką goryczą, no bo chciałoby się mieć tam ludzi na, na innym poziomie, tak? widzących to w wielu, w wielowątkowo i w wielu aspektach, a oni są zazwyczaj wycięci z kartonu jednowymiarowi. No tak, no takie mamy niestety y, obsady na tych stanowiskach, no i trudno, no w, może się kiedyś

chłopaki nauczą. No, to, to jest znowu to są te właśnie te ciśnienia i, i, i siły wyższego rzędu, które ich tam wstawiają, prawda? Nieprzypadkowo goście są wycięci z kartonu. No bo po prostu oni wypełniają konkretne zadanie zlecone przez mocodawcę. No i to jest mocodawca sezonowy, to nie jest mocodawca

reprezentujący nasz interes narodowy, ten organiczny, prawda? To jest mocodawca zewnętrzny zazwyczaj. Tak. Więc wróćmy dalej do, do przebiegu wydarzeń. Jesteśmy na 23 sierpnia, więc to jest 7 dni wstecz. No i zapowiedzi właśnie premiera, że...

Przedstawi premiera Izraela, że przedstawi w Stanach porządny plan, aby ograniczyć ambicje nuklearne Teheranu i agresję regionalną. Można się tylko domyśleć, co oznacza porządny plan. Zaznaczył przy okazji, że umowa Jacopa nie ma już znaczenia, nawet według standardów tych, którzy kiedyś myśleli, że tak było. Bardzo sformułowanie eleganckie. Także nawet jak się komuś wydaje, to mu się tylko wydaje.

Bo tutaj mamy zupełnie inne wytyczne, mianowicie z zaznaczeniem, że punkt w relacjach z Iranem jest już krytyczny. To już wcześniej mówiliśmy, że te obliczenia odnośnie programu nuklearnego w aspekcie militarnym zostały już wyobliczane na konkretne daty.

Wiadomo, że to się nie wiąże z uzyskaniem zdolności bojowej, natomiast y, do celów dyplomatycznych taka data ma bardzo duży użytek. Y, jednocześnie z tymi deklaracjami nastąpiły spotkania kolejne, mianowicie z Generalną Dyrekcją Wywiadu Egipskiego. Bennett się spotkał y, oraz poprawa stosunków.

W relacji z Jordanią. Jak elegancko powiedziano, nie wiem, o czemu one były dotąd takie kiepskie. Ale jak wiadomo, Jordania jest w bardzo istotnym położeniu w stosunku do Iranu. Zatem fajnie jest mieć nieco szerszą buforową. To na mapie można zobaczyć. Jordania znajduje się właśnie po wschodniej stronie Izraela

w kierunku yy, Iranu. No to jest punkt styku, jeżeli chcą robić duże naloty zgodnie z prawem e, międzynarodowym i, i sztuką wojny, no to muszą mieć przynajmniej op operacyjny kontakt i zgodę na tego typu działania e, z Ammanu. No i to właśnie zostało chyba uzgodnione, że po takich przejściowych kłopotach

z Królem Jordanii te, te animozje zostały teraz przysypane w przygotowaniu dużej operacji, nie wiadomo kiedy mającej nastąpić, ale do niej przygotowania przecież no są, no pierwszy etap ich został zakończony. Tylko jest kwestia, czy pieniądze konieczne do wykonania tego będą zapewnione w najbliższym budżecie. Tylko to zostało, że tak powiem. No tak, do tego zaraz dojdziemy, bo to jest też szeroki temat.

Istotny. Jesteśmy teraz 24 sierpnia i mamy potwierdzenie anonimowego urzędnika o spotkaniu szefa CIA Barnsa z przywódcą talibów. Więc patrz pan, nie generałowie, nieoficjalni notable amerykańscy, tylko szef CIA ugaduje się na tematy pozamykania pewnych interesów.

No właśnie, i że on wcześniej miał robocze kontakty z tymi ludźmi i po pierwsze, po drugie cieszy się ich zaufaniem obustronnym. No i że oni wcześniej coś umówili, między innymi tu padła ta data, koniec sierpnia musi koniecznie stanowić też cezurę operacyjną wycofania wojsk amerykańskich, bo od tego momentu talibowie nie gwarantują żadnego bezpieczeństwa ani na lotnisku w Kabulu, ani ewaku ewakuacji pozostałych kontraktorów i, i że

żołnierzy amerykańskich, bo może się zdarzyć wszystko. I to ze strony talibów było wyraźnie powiedziane. Myślę, że to był jeden z podstawowych wątków rozmów tutaj technicznych, co, się, co, co wywiad amerykański z tym zrobi, jak się zachowa, jakie dalsze będzie stosował procedury ewakuacyjne. No, to nie był jedyny temat, bo przecież chodziło o to, o zachowanie tutaj, o działania talibów na przykład na granicach Afganistanu

bo kontrolują większość przejść granicznych do tych krytycznych sąsiadów, między innymi do Pakistanu, gdzie odbywają się teraz sceny mrożące krew w żyłach, bo tysiące ludzi tam uciekają z różnych powodów. No i część z nich jest pod ostrzałem, bo siły zbrojne Pakistanu traktują ich jako intruzów. Jeżeli na przykład podróżują samolotami wojskowymi. Po prostu kilka samolotów zostało zastrzelonych. No tak.

Co mamy dalej? Co mamy dalej? Otóż w poniedziałek ubiegły, dokładnie tydzień temu, nastąpiło takie szybkościowe spotkanie, briefing ministra obrony Gantza z około 60 zagranicznymi dyplomatami. To jest całkiem spora gromada. No to jest praktycznie cały korb dyplomatik. Di

Cały Korpus Dyplomatyczny, tak. Głównym tematem było to, że społeczność międzynarodowa musi znaleźć plan B w relacjach z Iranem, szczególnie ze względu na jego rosnące zdolności militarne. I powtórzono to znowu. Iran jest tylko dwa miesiące od zdobycia materiałów potrzebnych do budowy broni jądrowej. Ostrzegam na tym spotkaniu.

Wiadomo, bo to możemy sobie powiedzieć, że to nie oznacza użycia i gotowości, ale medialnie i dyplomatycznie świetnie się to sprawdza. No ale znowu te pierwsze informacje płynące z Waszyngtonu, z wizyty Beneta były takie, że Biden...

Przyjął go w miarę chłodno i powiedział, że panujemy nad sytuacją, wiemy, jest, co się dzieje i nie, nigdy nie pozwolimy Iranowi na zdobycie broni jądrowej. Ale póki co dyplomacja jest skuteczna. Jeżeli ona miałaby zawieść, no to mamy środki zaradcze, plan B na ten wypadek. Czyli na ja raz... akurat te, ten tak. meldunek za, zacytowałem nie bez przyczyny, ponieważ on dzisiaj miał ciąg dalszy.

A no właśnie. Zaznaczymy. No właśnie, dzisiaj miał ciąg dalszy. W zeszłym tygodniu Gans e, zorganizował ten briefing na szybko i był bez krawata. Tak powiem, to jest istotne. Natomiast dzisiaj był kolejny briefing, i dzisiaj Gans był w krawacie. Co prawda było to tylko zdjęcie ilustracyjne, ale proszę zwrócić na to uwagę, że e, te zdjęcia są dosyć ciekawie dobierane.

Mianowicie, kiedy chce się przedstawić tą nagłość w chwili, te bieżące wydarzenia, szybkość działań i tak dalej, wtedy daje się zdjęcie prawdziwe z tejże chwili i podpisane jest, że to jest właśnie w tym momencie, o tej godzinie było spotkanie takie a takie. Mhm. Jeżeli się chce podać informację obrobioną, daje się zdjęcie ilustracyjne i tak właśnie było dzisiaj. Dzisiaj Gans był

elegancko i dokładnie wysztyftowany z Krawaćiemm. I dzisiaj jest powrót do planu B, już po wizycie już po wizycie y, premiera y, Beneta w stanach, więc coś zdaje się tam drgnęło. i wydaje mi się, że y, dochodzi się powoli do wspólnej polityki.

Bo niech ja tutaj sobie znajdę cytaty z dzisiaj. E, są mianowicie takie. Już nie tylko społeczność międzynarodowa ogólnie, a tytuł artykułu to jest z godziny 1749. Dzisiaj zatem to jest całkiem świeża rzecz, o, tam była wtedy 16:01 jedna godzina różnicy. Czyli 16.50, mniej więcej według naszego czasu.

Izrael i USA pracują nad planem B, jeśli rozmowy w sprawie broni nuklearnej w Iranie zakończą się fiaskiem, mówi na tym briefingu. Także widać, że coś tam jednak uzgodniono i ten chwilowy popłoch związany z, z chłodnym przyjęciem jakoś już za, zaczyna się układać. Inną stroną medalu jest to, że rząd izraelski jest

najwyraźniej zawiedziony tym chłodnym przyjęciem, dlatego, że również dzisiaj główny artykuł na temat podsumowania wizyty, oprócz kilku treści, że, że tam był podstęp w, w sprawie finansowania, w sprawie ruchu bezwizowego, no to, że głównym tematem był

Dwa dodatkowe dni spędzone w szabat w hotelu w Waszyngtonie. Także artykuł o trzykrotnej długości w stosunku do normalnych artykułów w dwóch trzecich opisuje sposób organizacji szabatu, pomoc ambasady w organizacji celebracji i tak dalej, i tak dalej. Gdzie siedzieli, co mówili. Także zupełnie to jest dla mnie sugestywne

że nie było się specjalnie czym pochwalić, oprócz rzeczywiście y, uzgodnień wywiadowczych, które nie mogą być podane następnego dnia do y, publicznej wiadomości, a tylko jest ta oprawa, że się spóźnił, że jak daleko od domu jest, to jest przykro i tak dalej. Tego typu historie. Czyli generalny wniosek jest taki, że Bennett nie całkiem osiągnął wszystko co chciał, bo taka jest ta y, y, modelowa

Wiadomość już polukrowana po jego powrocie, nie wszystko, ale wiele z tego co chciał osiągnął, czyli że nie zostały zerwane jakieś e, podstawowe zależności między tymi dwoma krajami

że te wszystkie działania wcześniejsze dyplomatyczne będą kontynuowane i są planowane też pla działania planu B chyba militarne, no bo to do tego zmierzały Oki Beneta, że on będzie miał poparcie Stanów Zjednoczonych, to kwestia jest taka w jakim wymiarze, w jakim charakterze i kiedy, jaki jest harmonogram. czyli że O to chodzi. Moim zdaniem

Moim zdaniem to były klasyczne negocjacje handlowe, e, ponieważ pojawił się jeszcze jeden artykuł. Proszę sobie wyobrazić, w, jaki, w jakiej gęstości te artykuły się pojawiają. I te, które pojawiają się natychmiast po danym wydarzeniu, one są relatywnie krótkie, ale zawierają najwięcej treści. Mianowicie e, podczas rozmowy Beneta z kongresmenami e, przedstawił sytuację taką, że

i Izrael nigdy nie prosił Stany Zjednoczone o wysłanie wojsk w jego imieniu, ponieważ w razie potrzeby, jak to powiedziano, buty na ziemi zapewnią Izraelczycy, a Stany Zjednoczone nie muszą tego robić. To jest taki cytat, który w tym języku wojskowym oznacza, że wszystkie siły lądowe będą izraelskie. To już jest konkretna wytyczna tutaj co do sposobu prowadzenia kampanii ewentualnej jak na razie

i podkreślono przy tej okazji, że rządowi udało się uchwalić budżet państwa po raz pierwszy od trzech lat. To jest dosyć duży sukces tego rządu, ale nie jest to sukces zagwarantowany, ponieważ ustawa musi zostać zatwierdzona w knesecie, a do 4 listopada nie później. W przeciwnym razie rząd upadnie i znowu będzie klops.

No i wszystkie przygotowania pójdą do kosza, więc no ja się nie dziwię chłodnemu przyjęciu Bidena, który jest, ma inne problemy na głowie e, i to na razie odłożył trochę na, na palnik z tyłu.

Nie, nie, nie do zamrażarki, ani do, do, do, do archiwum. To jest cały czas sprawa bieżąca i będzie postępowała. Amerykanie ponownie pod, tam potwierdzili swoje polityczne uzależnienie i bliskie kontakty i tak dalej, i tak dalej. No podobnie Berlin ustami swojego prezydenta, więc, więc sytuacja jest znana.

Cokolwiek by się nie działo, to największe siły militarne świata natowskie będą wspierały Izrael. Pytanie tylko w jakim technicznym zakresie i jaki jest też, tak powiem, plan działań. No, wrażenie z daleka jest takie, że ogniste zapowiedzi natychmiastowej kampanii, że to już, już się przygotowujemy i będziemy atakować Teheran, to po prostu zostały wystudzone. Niemniej,

wiadomo z drugiej strony, że ten cały proces

tak zwany pokojowy, jak to oni ładnie nazywają, i, i, te, i powrót do tego traktatu atomowego z Iranem jest po prostu już zablokowany, niemożliwy. Mówią o tym media, a przede wszystkim mówią o tym no, kroki samego Beneta, który wielokrotnie starał się stworzyć takie wrażenie, jakby to już dawno było postanowione. No i teraz w trakcie tej wizyty to wprawdzie nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone w Waszyngtonie

ale też nie zostało zdementowane. E, Amerykanie e, ani słowem nie

powtórzyli, wcześniej mówili takie słowa, że Departament Stanu tam objaśniał, że cały czas pracuje, jest co prawda mocno zdegustowany ociąganiem się Teheranu w konkretnych, tam konkretnych sprawach technicznych yy, i tak dalej, ale yy, prace trwają. A teraz nic takiego nie padło w ogóle. Yy, sprawa tej umowy atomowej jakby zeszła na dalszy plan i, i wrażenie generalnie jest takie, domyślę, że yy, ta, to spotkanie. Yy,

nowego premiera Beneta z Bidenem po prostu

no, domyślnie pogrzebało te, te plany powrotu do traktatu podpisanego przez Obamę i zerwanego w, w sposób absolutnie chamski i chuligański przez Trumpa. Na prośbę osobistą Benjamin Netanyahu trzeba pamiętać. To był jedno, jedno z jego największych zwycięstw, którym on się na podwórku wewnętrznym i także zagranicznym hełpił, Pokazywał wszystkim zobaczcie, ja tylko wystarczy, że zadzwonię do mojego przyjaciela

Donalda i on natychmiast potrafi zerwać poważny traktat międzynarodowy. Tym się, trzeba to przypomnieć, ten nastrój i ogromne zakłopotanie w wielu stolicach. przez negocjacje tego traktatu trwały ponad dwa lata. Były bardzo żmudne i pracowite. To było

niemalże dzieło życia poprzedniego ministra spraw zagranicznych z Teheranu, który tak między nami, mówiąc, jeszcze na, w trakcie kampanii prezydenckiej niedawnej w Iranie, te tajne nagrania mu wyciągnęły media w Izraelu i w Nowym Jorku, między innymi New York Times, opublikował tajne rozmowy, nagrania telefoniczne te, te, tych rozmów, negocjacji zażyłych, tych towarzyskich między

ministrem spraw zagranicznych Iranu i Stanów Zjednoczonych Ameryki. No i tu to wielki niesmak, taki przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, przy całej tej, tej rozgrywce. No nie, nieprawdopodobny niesmak dyplomatyczny. Nie ogarnia jak na to patrzę, bo to wszystko nie mieści się w żadnych konwenansach.

Normalnej dyplomacji. To jest po prostu chuligańskie, chamskie, bezczelne no i, i takie no, mafijne. To, to są tutaj jeden drugiemu wbija nóż w plecy wielokrotnie i to, no to, nie, to nie przystoi. No. Nawet w tych dziwnych czasach. Tyle, że widać właśnie w, w całym zamieszaniu, że pośród tylu graczy i tylu podmiotów, które przebiegają jednocześnie.

Więc spraw no, jest ad hoc realizowanych i korygowana jest polityka stosownie do tych wydarzeń, bo y, wydaje się, że tylko dwa bloki mamy, czyli amerykański i chiński, ale tu się okazuje, że tych y, mniej zaangażowanych, a zajętych własnym interesem państw jest też całe mnóstwo. Każdy chce coś ugrać, taka uderka jest y, trochę y, krótka, a wszyscy ciągną...

Gdzie tylko mogą, albo gdzie Hegemon się obróci y, i nie widzi, no to tam się podbiera te, te y, drobniejsze interesy y, i tak to się właśnie odbywa. I te wszystkie wpadki to są wynikiem y, tego galopu wydarzeń, który w ostatnim czasie nastąpił, bo wtedy, kiedy Bennett siedział w poczekalni, y, Kochawit, czyli szef IDF-u, szef armii izraelskiej y,

Zakomunikował, że izraelskie siły obronne zintensyfikowały przygotowania do ataku na obiekty nuklearne Iranu. Oczywiście, że budżet już jest. Bo wiadomo, nie? Tak. Budżet już jest, problemy mają rozwiązane, poobliczane, ale to było jeszcze przed tym momentem

kiedy doszło do rozmowy o pieniądzach yy, w, właśnie podczas wizyty z Ubidena, bo i do tego też dojdziemy. Yy, podano jeszcze w tym komunikacie IDF-u, że te irańskie obiekty jądrowe to nie są takie zwykłe baraki, lecz niektóre ukryte głęboko pod ziemią w związku z tym będą wymagać yy, szczególnie ciężkich lub najpotężniejszych ładunków, jak to ujęto.

No tak, wiadomoć. Są te rakiety głęboko penetrujące. Te wielotonowe, te takie na kilkanaście metrów penetracji skały. Te, które mają tylko Amerykanie, to właśnie o te rakiety chodzi. Tak. Ale widać, że tutaj są już y, konkretne plany taktyczne w tym zakresie, bo to już nie są plany strategiczne. Strategia jest dawno gotowa. Natomiast y, dobieranie teraz y, tutaj środków perswazji w stosunku do Iranu

w zależności od budżetu i od rozmów, bo to jesteśmy na razie w poczekalni yy, z Benetem. <taki> Także to się wszystko dzieje, że tak powiem w godzinach. Czy no, twoim zdaniem to... oni już mają termin ko konkretny? Ustalony? coś tak czuję, że tam, że tam jest yy, yy, może nie konkretny, ale warunkowy termin. Ja bym ale ja jakiś... też.

Ale jeżeli są osobiste rozmowy w cztery oczy i w takim krytycznym momencie, no to musi się odbyć jakaś taka wymiana ustaleń, przynajmniej wariantów tej strategii, jak ona się będzie odbywała, jaki jest ten harmonogram, bo on jest bardzo istotny w wielu

na wielu kierunkach dla Stanów Zjednoczonych. Nie tylko są ważne, że tak powiem, siły i środki, ale właśnie ten harmonogram. Kiedy i co? Bo logistyka to jest królowa wszystkich nauk wojskowych. Amerykanie grający

na poziomie światowym, w szczególności na odcinku azjatyckim z Chinami muszą mieć taki terminarz i taki harmonogram, który zagra na całym

na, na całej szerokości, no, globalnie. Wszędzie, więc nie może być tak, że jednocześnie robimy to i tam, to i jeszcze dziesiąte, bo po prostu mamy za mało tych sił. Więc musimy to zaplanować tu, tu, tu, tu i tu po kolei, bo to Tutaj jest widać też i temat po... wyjazdu z Afganistanu. To, tak, to są, to są sprawy upadających klocków domina.

Oni właśnie w ten sposób to planują, więc jeżeli doszło do takiej istotnej wizyty przełomowej, to na pewno dyskutowano, jeżeli nie konkretne terminy, to przynajmniej scenariusze działań, no i to na zasadzie właśnie takiej klienckiej, że przychodzi kolega, czy bliski sojusznik, czy tam ktoś inny i mówi, słuchaj, no potrzebuję to i tamto, no to...

No, to mamy takie takie możliwości to zrobimy tak albo inaczej to wybierzmy którąś opcję, ale tu mamy takie ograniczenie, tutaj takie, tu nie możemy zrobić tego, to dopiero w tej kolejności i tak dalej, bo jesteśmy ograniczeni yy, globalnie, no mamy po prostu plany na innych tak zwanych teatrach działań, nie możemy wszystkiego poświęcić dla naszego najważniejszego, prawda, bezcennego Izraela i, i zamknąć całej reszty świata na kłódkę

znaczy, widać tutaj, że y, Izrael dostał wyraźny komunikat, że nie są, są ważni, owszem, a jakże, natomiast y, istnieją sprawy ważniejsze dla Stanów Zjednoczonych i nie będą się od tego odwracać, ale być no, może nie... to godzić.

Być może nie, nie, nie ze względów tych e, e, praktycznych, bo być może Izrael nimi rządzi tak naprawdę. To nie, istnieje takie, innej ta, proszę, Ale ze względów takich, powiedzmy sobie, typowo logistycznych, bo jeżeli prowadzę operację globalną, a tu chodzi o regionalną wojnę z jakimś tam e, regionalnym mocarstwem pod tytułem Iran, no to nie może być tak, że strategia światowa,

mocarstwa działającego globalnie będzie podporządkowana tej wojence regionalnej. No bo to jest odwrócony porządek rzeczy i to nie, nigdy tak nie zadziała. Rozumiesz o co chodzi? To jest po prostu kwestia kolejności hierarchii strategicznej. No po prostu inaczej się to robi. Bo nie da się. się, da się więc, nie. Ja bym powiedział tak, że harmonogram być musi przynajmniej ten wariantowy

i Ja bym tutaj typował jakąś podpałkę w Afganistanie, żeby rozbić fronty. Tak bym to ujął.

Na pewno Afganistan w tym coś robi, na pewno ma jakiś udział, na pewno jest jakimś komponentem, być może istotnym, a no o tym po, choćby mówi ta depesza, którą wspomniałem na początku, która mnie uderzyła, no to, tą treścią, no zaraz, będę się szykuje i takie gorące i tak dalej, ale przecież słuchajcie, z Afganistanem to przez to generalnie to dla Was jest pozytywne. <śled> no.

Tak, tak. właśnie widać tą ambiwalencję w tych wszystkich depeszach, te chwile szczerości przeplatane chytrą grą i to właśnie nie, nie zawsze się da to rozpoznać, także oczywiście można się tu łatwo pomylić, natomiast oczekując tych informacji potwierdzających, które wynikają z innych elementów, dopiero potem potwierdza się lub obala daną tezę.

No tak, a do tego jeszcze musimy dodać o, ogromną grę informacji politycznej, bo ci wszyscy rządziciele, to oni grają na teatrzyku wewnętrznym i tutaj politycznie dmuchają swojej partii. No i chodzi o te zagrywki na poletku wewnętrznym, tej rywalizacji z opozycją. No i chodzi o zaciemnienie sytuacji, żeby wróg nie usłyszał, co my naprawdę robimy i myślimy. No i chodzi o prezentację własnego wizerunku na, na arenie światowej. Także te wszystkie rzeczy no, to są... Ta, ta,

tak potężne dezinformacje, no, że naprawdę trzeba wytrawnego obserwatora, żeby prześwietlił to wszystko i mniej więcej odcedził, o co naprawdę idzie, no, bo to, to, to wszystko są no, przeszkadzacze, które zaciemniają i rozmywają ten właściwy obraz.

I to czasami y, też no, niekoniecznie świadomie, no bo po prostu ktoś realizuje własny interes przy okazji, prawda, relacjonując to i tamto na no, użytek wewnętrzny, zewnętrzny, światowy i tak dalej. Po prostu no, taki ma wizerunek zaprezentować, no i robi to y, ze swoją y, fachową umiejętnością, tak? Ale obraz powstaje z tego całkowicie koślawy.

No właśnie, ale żeby tak nie było całkiem negatywnie, to, to administracja amerykańska kilka takich złotych myśli oczywiście wyemitowała, żeby można było je oczywiście użyć tutaj marketingowo w polityce. Mianowicie przy spotkaniu Beneta z Austinem, czyli z sekretarzem obrony, Austin

zauważył, że Iran musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Także to nie poddał tego wątpliwość, że Stany Zjednoczone również są zaniepokojone tym programem nuklearnym i że w ogóle administracja jest oddana bezpieczeństwu Izraela. I tutaj były te solenne zapewnienia o prawie do obrony i tak dalej. To jest niezachwiane, to jest niezłomne i tak dalej mówi Austin.

Czyli y, zawsze będzie jakiś kwiatek, który będzie mógł wykorzystany być w polityce wewnętrznej i to y, administracja y, amerykańska dostarczyła, także zrobili jakiś y, tutaj gest, zapewnili o y, zbuforowaniu jednego miliarda dolarów w nagłych wypadkach jak to ujęto, gdyby była taka potrzeba, żeby tutaj wzmocnić y, utrzymanie jakościowej przewagi wojskowej Izraela, także

Jakieś tam małe, małe punkciki Benetowi dali. Ale przy okazji się oczywiście okazało, bo to tych przyczków w obie strony było co niemiara. Mianowicie okazało się, że Nataniahu ograniczył współpracę wywiadowczą Izraela ze Stanami Zjednoczonymi w Iranie. Mianowicie tak to się zdarzyło, że doszło do

rozprawienia się w Teheranu z amerykańską siatką szpiegowską. No bo poprzez te, te wszystkie meldunki o e, poprzednim prezydencie, no jego ludzie stracili pozycję i okazało się, że tutaj pojawił się zarzut Waszyngtonu, że e, uniemożliwiono administracji Bidena

E, e, śledzenie tajnych operacji wojskowych, a to się okazało, że Nataniachu e, obawiał się po prostu inwigilacji i dlatego przyciął pewne informacje, co się okazało dopiero po jakimś czasie e, i Amerykanie e, zauważyli, że są praktycznie uzależnieni od wywiadu izraelskiego, czyli od Mossadu, w zakresie

źródłowych informacji y, o Iranie. Także ciekawa sprawa, na co znowu z drugiej strony Izrael powiedział, że nie jest zadowolony z tajnych negocjacji Stanów z Iranem, które nie były ujawnione przed y, Izraelem. Także oni się tam przytykali rzeczywiście raz za razem. Y, dosyć to było ciekawe, bo te sprawy wyszły na jaw, a y, y, w wyniku spotkania

postanowiono, że oba gabinety będą informować wyłącznie o rzeczach pozytywnych, bo to był fragment komunikatu po rozmowach. Natomiast o rzeczach spornych będzie to przemilczane. No one istnieją i są bardzo istotne, bo trzeba pamiętać, że

plan działania Obamy na Bliskim Wschodzie był diametralnie odmienny od działań Trumpa. No, to były takie bardzo istotne rzeczy w praktyce. No, Trump wszedł jak słoń do składu porcelany i wszystko porozbijał tam. Co, ja nie jestem admiratorem znowu prezydenta Obamy, ale on tam pewne kierunki nowe wprowadził, nowe akcenty

i to Trump bezceremonialnie na prośbę Netanyahu i pod jego kierownictwem porozwalał i to w, u wszystkich sojuszników tam w regionie, między innymi w Jordanii, o której mówiliśmy kluczowej, to było właśnie te, te niepokoje i, i, i poru, no, róż, poważne różnice stanowisk i bijatyki nawet dyplomatyczne między Amanem a Tel Awiwem były tego wynikiem wprost.

No bo w Jordanii mieści się ogromna baza wojskowa Amerykanów i tam oni bliski sojusz wojskowy Jordanii ze Stanami Zjednoczonymi jest podstawą, że tak powiem, ich bezpieczeństwa strategicznego, więc no, zawsze Jordanii będzie bliżej do, do Waszyngtonu niż do Tel Awiwu. No i z, tego, z tych

problemów w Białym Domu ze zmianą Warty w Waszyngtonie z ekipy Obamy na Trumpa, pojawiły się te problemy regionalne m.in. w Egipcie, w dyplomacji wielostronnej i w Ammanie i we wszystkich krajach tam regionu, więc to, to jest oczywiście temat rzeka, ale mówię o tym dlatego, że teraz przyszedł

Biden, który był w czasach dwóch kadencji poważnych, długich kadencji Obamy i jego wiceprezydentem i on w wielu tematach prowadził politykę zagraniczną. Więc ta polityka Obamy z, z tej kadencji sprzed Trumpa jest teraz dalej kontynuowana. Do niej po prostu powrócono.

Był, ona była stworzona a potem było słoń w menażerii a potem jest znowu powrót do, tego, do tej sytuacji I ja przypuszczam osobiście, że tą polityką właśnie kieruje wciąż Barack Hussein Obama no bo bądźmy szczerzy no, yes. możliwości poznawcze tak zwane funkcje kognitywne urzędującego prezydenta w Waszyngtonie są dość mocno medycznie ograniczone

i to mówię, no, bez specjalnej satysfakcji, no bo podobnie jak za czasów Czernienki i Chruszczowa, no to też nie było wesoły obrazek w telewizorze. Więc no, no ale to takie przypadłości ludzkie, prawda, medyczne. No. Pojawiła się przy tym pewna anegdota, dlatego że podczas 50-minutowej audiencji dla premiera Izraela

no, zdarzyła się taka mała wpadka, bo wielu komentatorów mówiło, że się Bidenowi przysnęło. No tak. to Inni mówili, nieprawda, ruszał palcem. <laughs> to, jest, to jest żałosne, śmieszne i takie trochę karykaturalne, ale niestety jest prawdą, więc... No, tak.

To, to W polityce to się dzieje na najwyższym szczeblu. To, to nie jest tak, że ci goście tam na, nazywani prezydentami, oni tak realnie coś naprawdę realizują. Często jest tak, że oni realizują, ale w czyimś imieniu. No. E... Kłopotanie Beneta było olbrzymie podczas próby nawiązania kontaktu wzrokowego.

No tak, ale no to, to, to, to się po prostu dzieje i on sobie z tym poradzi, no bo wie, że za tym człowiekiem wyciętym z kartonu jest coś poważniejszego, no i on z tym poważniejszym rozmawia, za jego pośrednictwem, więc no.

Myślę, że nie do końca był całkiem niezadowolony z tej wizyty. Coś tam ustalono, no a nam pozostaje tylko wróżnienie z fusów, co to jest naprawdę. No, Ja mam przypuszczenie, że ten termin już wstępnych działań został mniej więcej wariantowo ustalony i pewna kolejność tutaj wydarzeń także została między sojusznikami wyznaczona.

No, ja jestem ciekaw, jaka ona jest, jaka ona się odbędzie. Najważniejsze, co moim zdaniem już zostało postanowione, to jest to, no, że ten, ten traktat, że powrotu do traktatu atomowego z Iranem już właściwie nie ma. że To jest definitywnie już przekreślone. To, to, znaczy to tak wiele razy zostało powiedziane w, w tych wszystkich wypowiedziach notabli izraelskich, że praktycznie jest już a.

Widać, że i w Waszyngtonie takie same są nastroje. Nazywa się to, że nastawienie do powrotu do kontraktu jest pesymistyczne. To tak dyplomatycznie na początek brzmi. Hmm. Także widać, że tam już oni są posłowie w tym zakresie

Oczywiście po wypowiedzi Bidena, że wszystkie opcje są na stole, odezwał się prezydent Iranu na te pogróżki. Oczywiście w sobie typowy sposób, że nie życzą sobie Persowie takiego traktowania i że praktycznie przypomniał, że zerwał traktat właśnie Trump, a nie Irańczycy.

I że Irańczycy nadal respektują te postanowienia, co też w innym artykule było potwierdzone, że praktycznie ten Iran wypełniał wszystkie postanowienia do pewnego momentu, aż potem się ta komunikacja zupełnie zerwała. Więc dopiero wtedy rozpoczął się ten program taki no, nielegalny w świetle tej umowy międzynarodowej.

Dlatego wymiana tych, tych wszystkich cierpkich słów między Bidenem i prezydentem Iranu oczywiście nastąpiła błyskawicznie. Dlatego Iran jeszcze raz podkreślił, że każda reakcja, czy ze strony Stanów Zjednoczonych, czy ze strony Izraela spotka się z surową reakcją. To już nie trzeba było do, domawiać, że militarną. Czyli widać, że obie strony

są już nastawione dosyć wojowniczo. Także... No, było wiele przecież wydarzeń, które prowadziły w tę stronę, a ja przypomnę chociażby morderstwo na międzynarodowym lotnisku generała Sulejmaniego, no, który jest aktem bandytyzmu, terroryzmu światowego, po prostu, w świetle prawa międzynarodowego i każdego innego, nawet zdrowego rozsądku. Więc no...

I, I zamachy na kilkudziesięciu naukowców tak, wykonane przez wywiad z, z znanego kraju, tak, którym oni się szczycą i chwalą, więc to w mediach ich, ich wewnętrznych jest obecne. Oni mówią, że tak, to jest nasza zasługa, bo mamy taki plan, a teraz żeśmy nawet przyspieszyli te działania i przewidujemy dalsze

na terenie Iranu, więc no, jak można na to odpowiedzieć inaczej niż w ten sposób, że no, wszelkie działania zbrojne spotkają się z natychmiastową zdecydowaną ripostą no, jak inaczej na to odpowiedzieć no właśnie, także yy, wszystkie strony są już, yy, że tak powiem poustawiane każdy we właściwą stronę w swoim mniemaniu

Natomiast po, po jeszcze tej wizycie Beneta w Waszyngtonie pojawiły się takie komentarze, bo to, był, to była analiza o zmianie klimatu. Padły takie słowa, że Biden dał do zrozumienia, że Izrael i Bliski Wschód nie leży w centrum jego zainteresowań. To, o czym żeśmy sobie powiedzieli, a rywalizacja między

Stanami, Rosją i Chinami. Także to jest główny element polityki zagranicznej Stanów, natomiast wszystkie inne rzeczy są elementami dopiero tego. I pojawiły się też takie żale, że tak powiem, prasy izraelskiej, że Izrael został sam, a na ratunek nie pojedzie żadna kawaleria amerykańska. Stany Zjednoczone nie zdejmą tego okropnego ciężaru z barków Izraela. Koniec cytatu.

Czyli co to oznacza? Co to oznacza? To oznacza, że e, Stany wykładają pieniądze, Izrael daje armię, korzysta ze sprzętu amerykańskiego w zakresie, który tam sobie ustalono i podejrzewam, że to nie był jeden miliard interwencyjny, tylko jeszcze tam jakieś zapasy buforowe z pewnością e, powstały. E, I... Mm,

podsumowano zadania dla Beneta po powrocie, że przede wszystkim musi podnieść zdolności militarne Izraela tak, aby, żeby móc zniszczyć program nuklearny Iranu, jeżeli uzna za stosowne taki atak konsekwentnie z wcześniejszymi swoimi zamiarami. Natomiast nie ma sensu wzywać Ameryki,

do udziału, ponieważ nie przyjadą i mają własne zajęcia. No tak i to jest racjonalne podejście ze strony administracji Bidena, no bo to, co innego po, powinni zrobić w tej sytuacji. Myślę, że zachowują się w pełni przewidywalnie i, i rozsądnie, ale czy to będzie przyniesie rozsądny skutek dla świata, to nie, chyba nie do końca zależy wyłącznie od Waszyngtonu.

<głos> Więc tu są inne plany w grze. Ja przypuszczam, że ten, ta, ten, ta, ten klocek domina pod tytułem Afganistan, to ma wiele innych wymiarów poza e, rekonstrukcją, rekonfiguracją światowego rynku heroiny.

To tutaj inne rzeczy mają poważne znaczenie, zwłaszcza dokonane w przeciągu ostatnich pięciu lat ogromne inwestycje, wydatki zbrojeniowe.

Pentagonu w Afganistanie w kwocie 88 miliardów w postaci na przykład 150 najnowocześniejszych myśliwców Black Hawk pozostawionych w Afganistanie i kilku tysięcy samochodów opancerzonych odrzutowców i rakiet i noktowizorów sprzętu komunikacyjnego wszelakiego i tak dalej za 88 mld.

8 miliardów można sporo sprzętu kupić. Tak. I to właściwie, jeżeli chodzi o, o te y, podróżnicze historie, jest już wszystko, bo jesteśmy y, w tym harmonogramie w dniu dzisiejszym, ale zacytuję jeszcze dalszą część y, briefingu Wenegoganca. Gansa, bo on jest istotny, tutaj odczytałem sobie w międzyczasie, y, także to jest kontynuacja tego

tych wyników prac po tym spotkaniu. Stany Zjednoczone i Izrael dzielą się informacjami wywiadowczymi, a wiadomo, że tak nie było. I współpraca w tej dziedzinie jest coraz silniejsza. Pracujemy z nimi w celu ustalenia planu B i wskazania, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, rozpoczną się inne działania. Jak powiedział prezydent Biden. Czyli, czyli e, ten plan B moim zdaniem jest już zatwierdzony.

Czyli czekamy tylko na oficjalne potwierdzenie, że rokowania powrotu do, w Wiedniu, do traktatu atomowego z Iranem zostały definitywnie zerwane, to zapali zielone światło do planu B. Tak, tak. Jeszcze jest jedna istotna data to przemówienie GANSA do korespondentów A, do korespondentów wojskowych to było dzisiaj, więc to był inny zestaw, inny zestaw osób.

Tak, to było dzisiaj rzeczywiście, czyli korespondenci wojskowi byli tam obecni i istotna data przed Żydowskim Nowym Rokiem w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu trzeba zobaczyć, kiedy jest Żydowski Nowy Rok, istotna data i zobaczymy, co się będzie działo, bo dla osób tutaj, że tak powiem o pewnej

mistycznej proweniencji te wszystkie daty grają rolę i one mają określony symbol i też są przekazem dla innych, którzy respektują taki symboliczny język, więc możemy się spodziewać tutaj jakichś ciekawych wydarzeń. Hmm. To się nazywa bodajże rozchaszana,, tak? To święto? Coś koło tego. Ja Aha, tego jeszcze no to, nie tak, wiem. to jest koło 11 wrze września, tak?

No 11 września, no to też ciekawa koincydencja. Co, ja, ja nie sprawdzałem tego w kalendarzu, tylko wiem, że to gdzieś jest w pobliżu, więc e, to może się nam to zepnie, że tak powiem historycznie. Jeszcze jest jedna rzecz, 20 bodajże, tak? 20 rocznica WTC. No zgadza się, to był 11 września 2001. No dobrze, to zobaczymy. Żydowski Nowy Rok tutaj w międzyczasie.

Hashana 6 września. No to nie Od dalej. Do wieczora, 8 września. Do wieczora. Tak, i to się dmię wtedy wróg. A ja kiedyś tam pisałem e, o tym dęciu wróg w jakimś specjalnym tam e, e, e, e, sytuacyjnym e, anturażu. To się odbywało. I to było wtedy, kiedy się rozpoczęły mobilizacje.

Nie wiem, czy pamiętasz, to było mm, tak. wiosną zeszłego roku. Był szofar, tak, był grany. Tak, tak. Także to, to też ma swoje takie y, symboliczne znaczenie, bo y, Żydzi do tego przywiązują y, dużą wagę, żeby to się odbywało w, w kontekście i tradycji, i, i różnych takich przekazów, które też podnoszą ich y, tożsamość narodową, ich identyfikację z, z tą kulturą,

to nie jest takie pospolite wśród państw europejskich, zachodnich, czy, czy innych natowskich. To jest dosyć taka specyfika wyjątkowa. No stara testamentowa, traktowana literalnie, tak jak to tam napisano, tak jest przez tysiąclecia kultywowane, więc no, warto o tym pamiętać, że to tak właśnie jest. No tak.

Czyli niebawem coś się będzie ciekawego działo, jak tu 6 września, no to mamy 6 września. No to jest początek. Generalnie wrzesień się zacznie chyba dosyć dynamicznie, także na pewno ci nie, nie zabraknie tematów. Ja tylko. to jest za tydzień. Ja tylko wspomnę, że minęła godzina 11, więc Och, po... bo musi... powoli trzeba będzie kończyć.

Tak, te, to, bo to, za, za długie to się ludzie gubią w tych korytarzach i później mają za złe. No. Więc lepszy, kró, lepsza, krótka podróż taka tego. i. No natomiast no. te dni nam nie szczędziły wydarzeń, naprawdę działo się tego dużo i, i tempo y, moim zdaniem przyspiesza.

Także przed nami kilka ciekawych rzeczy w najbliższym czasie. Za dwa tygodnie będziemy się słyszeć jak, jak Bóg da. No i podejrzewam, że będziesz miał tę starą melodię do zagrania znowu. Bo tam coś tam się cały czas kotuje. 13 września planowane spotkanie. Czyli audycja do odsłuchania 14 we wtorek. Będzie bardzo, bardzo ciekawie.

Będzie ciekawie, już od razu mogę zapraszać, bo na pewno tu wiem, że coś tam pęknie po drodze. No właśnie, te, troszkę się zwiększyła liczba abonentów. Widziałem, że tam paru osobom się spodobało, więc yy, na, na YouTubie się pojawili. Widać to w, w, i w odsłuchanych audycjach i w, właśnie w, w subskrypcjach.

No daj Boże zdrowie, niech słuchają, niech się propagują, niech te tego, do no przecież to nie jest zakryte, tylko do konsumpcji publicznej, no wiadomo, że tu między nami to my też mamy swoje własne osobiste tematy, nie, ale to, to dla bardziej zaawansowanych uczniów.

No Trzeba czytać w każdym razie jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć na koniec. W związku z tym, że mm, tak dużo jest wydarzeń i śledząc różnych komentatorów y, podają informacje na przykład, na które ja nie trafiłem y, i ten wachlarz zdarzeń jest dosyć szeroki, o czym to świadczy. To jest tak jak z korektą y, książki. Jeżeli czyta książkę dwóch korektorów i znajdują dokładnie y, tą samą liczbę błędów,

literówek i, i poprawek, to oznacza, że tych błędów więcej nie będzie. Tak to jest z nauki prawdopodobieństwo. Natomiast jeżeli dwóch korektorów czyta książkę i znajdują zupełnie różne rzeczy,

to nie jest to powód do radości, tylko to oznacza, że tych błędów jest znacznie, znacznie więcej. Także w związku z tym domniemanie jest takie, że jeżeli jest tyle innych informacji, o których na przykład ja nie wiem, bo mam swoje ścieżki i tutaj trudno zmieścić w ciągu doby taką masę roboty, to oznacza, że dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy dzieje się na świecie, o których no, każdy musi się sam próbować dowiadywać, bo, bo nie sposób tego ogarnąć.

No to znaczy po prostu, że jest zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Na przykład, tak. Co nie jest specjalnie budujące, ale jest zupełnie inaczej niż nam się wydaje, ale niekoniecznie tam, gdzie patrzymy. No, no bo świat jest duży, więc my tu się skupiamy na jednym, a wybucha zupełnie co innego. I tego też możemy się spodziewać, bo, bo procesy

przybrały na siłę. Prawda? No i tego ja bym się spodziewał właśnie niespodziewanego. Dla gospodarki to nie jest dobrze, bo im więcej rozhuśtanych procesów, to widać chociażby na rynku surowcowym, no to jest już odrębny temat, ja to tylko tak wrzucam na koniec. Im bardziej rozhuśtana gospodarka, tym bardziej nieprzewidywalne są te procesy, tym więcej okazji do spekulacji i do straty.

Zgadza się? Poziom ryzyka wzrasta? Potwierdzam. Na razie te trendy, które żeśmy sobie tam rysowali rok temu i trochę wcześniej, jeszcze są trwałe. Niemniej...

I to, to ostrzeżenie takie ogólne. Ja już siedzę na szpilkach i wypatruję momentu, kiedy się przedstawią zwrotnice między innymi z powodów geopolitycznych i covidowych, że te trendy już wytracają swój zasięg, swój power. No po prostu. No będzie nowy etap. No i Sam wyglądam z zaciekawieniem, jak on będzie wyglądał, jak to będzie tak działało, no bo coś na pewno będzie. To nie będzie koniec historii.

Ale to troszeczkę będzie inaczej niż do tej pory. No. Z niepokojem na to wszystko patrzę. I to już jest yy, temat na zupełnie odrębną rozmowę. No ale aktualny, jak najbardziej. No, Myślę, że się niebawem dowiemy, bo pewne rozdziały otworzą się już niedługo. Zgadza się. No to jak? Pozdrawiamy, tak? Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Tymczasem. I gdzie jest ten czerwony guzik? Zawsze go szukam. O, tu to...